Yeah. Do widzenia! Dziękujemy, do zobaczenia! Do jutra, Sensei! Dobrze, pracujcie nad tym jutsu. Niełatwo zrobić transformację. Aha, no i przypomnijcie rodzicom o inauguracji. Jutro wybierzemy nowego Hokage. Dobrze, Dobrze, cześć! O, Konohamaru! O co chodzi, Iruka-sensei? Mm, o, o nic, do zobaczenia jutro! Do zobaczenia, Iruka-sensei! Widzę, że wreszcie się przełamał. Uh, Hej, Lee! Uh. Wracasz z rehabilitacji? E, tak, Sensei. Obyś szybko wrócił do zdrowia. Dziękuję, Iruka Sensei. Muszę równocześnie aktywować wszystkie jego komórki. Łatwo to zrobić pojedynczo, ale nie ze wszystkimi naraz. Zacząć robić postępy! Wioska ukryta w liściach jest w tarapatach. Nie martw się, wkrótce wyzdrowiejesz. Pani Tsunade ci pomoże. Powinieneś zrezygnować i znaleźć inną drogę! Sensei i uczeń, więzy Shinobi. mały! Aha. Siłą młodości jest nieokieł znany zapał. Dzięki ciężkiej pracy pewnego dnia staniesz się wspaniałym Shinobi. Kto to jest taki pewny siebie? Pora złapać byka za rogi, synu! Korzystaj z młodości. Do widzenia! Wtedy po raz pierwszy spotkałem mojego mistrza. Od dziś wszyscy jesteście geninami. Powiedzcie mi, dlaczego to zrobiliście? Jakie są wasze cele, A? Wolałbym nie mówić. Mogę ja, Sensei? Udowodnię, że mogę być świetnym ninja. Nawet bez użycia ninjutsu czy genjutsu. Niech cały świat się o tym dowie! Hmm, to mi się podoba. Co? Z czego się śmiejesz? Myślisz, że żartuję? Zostanę potężny ninja, używając tylko i wyłącznie taijutsu! Ty głupku, skoro nie znasz ninjutsu ani genjutsu, nie możesz nazywać się ninja. Hm. Pamiętasz, jak wszyscy dziwili się, że ukończyłeś akademię znając tylko taijutsu? Przecież oni cię wcale nie podziwiali. Uznali cię za osobliwość. Słuchajcie, dzięki zapałowi możecie osiągnąć wszystko. Zapał, pasja i odrobina zdrowej, motywującej konkurencji zrobią z Was wyśmienitych ninja. Musicie tylko ciężko pracować. Pasja. Gai-sensei zrobił na mnie ogromne wrażenie tym, co powiedział i tym, co zrobił. Spóźnienie. 17 minut 32 sekundy. Może dziś sobie wyperujemy? Mamy na koncie po 48 zwycięstw. Dzisiaj jeden z nas wyjdzie na prowadzenie. Ach. Ty nigdy nie przyjmujesz odmowy, prawda? No dobrze, to moja kolej, by wybrać konkurencję. A, więc co to będzie? Runda tajjutsu? Bieg na 100 metrów? Wstrzymywanie oddechu? A może jedzenie na wyścigi, co? A. O, robię. I już wiem. Tak? To dawaj! Kamień, papier-nożyca. Oszalałeś? To twój wybór? E, czasami potrzebne są nieumiejętności, a zwykłe szczęście. Sprawdzimy twoją umiejętność obserwacji. E, chyba masz rację. No nie wiem. Kakashi wciągnął go w to, żeby się za bardzo nie wysilać. Aj, chyba tak. Zaczynajmy. Zamierzam wygrać. Jeśli mi się nie uda, zrobię wokół wioski 500 okrążeń na rękach. Hmm? Znowu to samo? Obiecuję! Świetnie. Kolejne dziwaczne postanowienie. Co on sobie wyobraża? To niemożliwe. Zachowuje się jak dziecko. Masz rację. To niewykonalne nawet dla mistrza Gaja. I ja bym to nazwał brawurą. <grym> Papier, papier! <laughs> Więc to tu się skryłeś. Gaj, gaj sensei, skąd wiedziałeś, gdzie mnie szukać? Wiem o tobie wszystko, chłopcze. Słyszałem, że wynigujesz się od rehabilitacji. Niedobrze. Zostając geninem, przyrzekłem sobie, że zrealizuje każde moje marzenie. Tu i teraz. Złożyłem przysięgę, lecz Nei śmiał się ze mnie. Ale ja nie żartowałem. Mogę zostać potężnym ninja! Nawet jeśli nie znam ninjutsu ani genjutsu! Udowodnię to całemu światu! Pamiętam każde twoje słowo o pasji, zapale i o zdrowej konkurencji, dzięki którym mieliśmy zostać wspaniałymi ninja. Powiedziałeś, że trzeba ciężko pracować. Ach, wiedziałem, że się uda. Wtedy w Akademii nie było ani jednej osoby, która by we mnie wierzyła. Twoje słowa przyniosły mi ulgę. Do tego momentu błądziłem jak we mgle. Pojąłem, że powinienem ciężej pracować. Kiedyś myślałem, że pracą nigdy nie zastąpi się geniuszu. Ty jednak nazwałeś mnie geniuszem ciężkiej pracy. Dzięki tobie, dzięki twojej motywacji, dowiedziałem się, czym jest wiara w siebie. Szanse na powodzenie operacji wynoszą 50%, ale jeśli się nie uda, on umrze. <grym wytrzyma> ale tym razem to co innego! Nawet wierząc w siebie i ciężko pracując, nie dam rady niczego zmienić. gai powiedz, co mam robić? Powiedz, gai czy uda mi się kiedyś pójść twoją drogą? Dlaczego tylko ja poniosłem taką karę? Muszę bronić swoich marzeń nawet za cenę życia. To moje nindo, droga ninja! Powiedz, co mam robić? Wewnętrzne bramy, zakazane i niebezpieczne jutsu. Co robić? Jestem już gotowy. Naucz mnie zakazanego jutsu. Dla marzeń zrobię wszystko. Wszystko, co będzie trzeba. Chciałeś zostać ninja, polegając jedynie na taijutsu, Miałeś tylko je, aż do dziś. To musi być straszne, utracić swoje wszystkie nadzieje. To jeden z twoich uczniów byłoby najlepiej, gdyby zrezygnował. Posłuchaj. Jeśli chcesz uwolnić się od tego cierpienia, musisz podjąć decyzję. To znaczy, że powinienem zrezygnować z marzeń? Tracąc swe marzenia doświadczysz bólu, jakiego dotąd nie znałeś. Jesteśmy bardzo podobni, chłopcze. Nie umiemy żyć bez drogi ninja. To wszystko, co posiadamy. Poddaj się operacji, e? Udało się. Jutsu aktywacji komórek. Chodzi już tylko o czakrę. Jest tyle różnych komórek skórnych, wewnętrznych, mięśniowych, że aktywowanie ich wszystkich naraz jest trochę trudne. Trochę? No to chyba nie ma problemu. Czy ty sprawdzasz moją cierpliwość? Nie! To wyraz mojej wiary w ciebie. Może to dziwne, ale wciąż pamiętam tamten dzień, gdy ty i Kakashi Sensei graliście w kamień, papier, nożyce. On wtedy powiedział, że umiejętności to nie wszystko, że czasem potrzebne jest szczęście. Tu szanse wynoszą 50 na 50. Życie albo śmierć. Tylko, że to nie jest jakaś głupia gra. Pamiętasz tamten wynik? I to, co było potem? Pięćset uh. mm. obiecałem. Ah. Uh. Nie uda! Zrobię wokół wioski 500 okrążeń na rękach! Obiecuję! Co on sobie wyobraża? To niemożliwe. Zachowuje się jak dziecko. Jest już późno, odejdź A co z tobą? Kakashi-sensei i tak cię nie widzi, a oprócz nas nie ma tu nikogo Dumny, pewny siebie mężczyzna musi dotrzymywać obietnic, nawet jeśli to miałoby go zabić Obiecuję! Co jest? Dlaczego to robisz? Ciągle wymyślasz jakieś szalone zobowiązania. Zadałeś doskonałe pytanie. Muszę przyznać, że potrafisz utrafić w sedno. Powiem ci. Ale pamiętaj, niech to zostanie między nami. Czemu? Powiedz. Dobrze, a więc tak. Do zwycięstwa potrzebne są postanowienia. Hmm? Jak to? Posłuchaj. Chodzi o to, żeby stawiać przed sobą trudne zadania, za każdym razem wyznaczając przy tym nowe cele. Trzeba poszukiwać przeszkód. Te 500 krążeń nie jest dla mnie karą za porażkę, lecz drogą do celu jak jest zwycięstwo nad Kakaszem. Przegrałem, lecz pracuję nad tym, by to się nie powtórzyło. Mm, rozumiem. Dzisiaj? Zobowiązując się do zrobienia 500 okrążeń, zmusiłem się, by potraktować pozornie śmieszną grę z doprawy śmiertelną powagą. To bardzo ważne, bardzo ważne. Mm -hmm. Ale to nie wszystko. Przegrywając z nim, musiałem wykonać to ćwiczenie, przygotowując się do kolejnej konfrontacji. To genialne! W porządku, zostało mi jeszcze trochę do zrobienia. Przyłączę się! Też mam swoje postanowienia. Uważaj, nie powinieneś się przeciążać. Jeśli nie zdołam dotrzymać ci kroku, to uznam, że wciąż daję z siebie zbyt mało. Hmm. Chcę być taki jak ty, Sensei. Jeśli dam z siebie wszystko, to na pewno zostanę wspaniałym ninja. Obiecuję. Dobra, w takim razie dodaję nowe postanowienie. Jeśli podczas tego ćwiczenia nie uda ci się dotrzymać mi dziś kroku, to wszystkie swe siły poświęcę na twój trening. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żebyś stał się naprawdę wybitnym ninja. Obiecuję. Ha, ha. Oczywiście, pamiętam to. Właśnie wtedy po raz pierwszy pokazałeś mi istotę postanowień. Według mnie, ta operacja na pewno zakończy się sukcesem. Masz siłę, by kształtować swe przeznaczenie. Szansa na to, że coś mogłoby pójść nie tak, jest jak jeden do miliona. Jeśli umrzesz, ja umrę wraz z Tobą. Od dnia, gdy Cię poznałem, moje nindo to praca nad Tobą, żeby uczynić Cię najlepszym z ninja. Obiecałem to. Jesteśmy podobni. Nie przetrwamy bez naszej drogi ninja. Gai -sensei! <śleseń> Dobra, idziemy Lily. Tak jest. Będę broniła wioski ukrytej w liściach, jako piąty Hokage! i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Europa. Reżyseria Wojciech Szymański. Dialogi Michał Urzykowski. Dźwięk i montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena omen Udział w Robert Kondera, Leszek Styn, Adam Kuciński, Brigida Kurowska, January Bruno, Joanna Napak, Janusz Witów i inni. Nie traćmy głowy! Poczekajmy na misję! Racja! Wyruszymy na nią nocą! Zaatakujemy w ostatniej chwili! Tak jest! Zaczekamy, aż straci czujność i... Zobaczymy, Zobaczymy co tam, co tam ma. ma! W następnym odcinku musimy to zobaczyć! Prawdziwa twarz Kakashi-sensei! Co on tam ukrywa?